Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Iran i Stany Zjednoczone nie osiągnęły porozumienia podczas negocjacji pokojowych w Islamabadzie. Amerykańska delegacja, na czele której stoi wiceprezydent J.D. Vance, opuszcza stolicę Pakistanu. Iran nie chciał zobowiązać się do bezwarunkowego wstrzymania rozwoju programu nuklearnego. Wracamy do Stanów Zjednoczonych bez porozumienia, ogłosił potrwających ponad 20 godzin rozmowach w Islamabadzie wiceprezydent J.D. Vance. We've had a of... Mieliśmy wiele głębokich rozmów z Irańczyka, to dobra wiadomość. Zła jest taka, że nie osiągnęliśmy porozumienia i to wiadomość gorsza dla Iranu niż dla Stanów Zjednoczonych. Jay Levens dodał, że nieprzekraczalną czerwoną linią dla amerykańskiej administracji była kwestia zobowiązań do porzucenia ambicji nuklearnych Iranu. Irańska delegacja nie chciała dać takich gwarancji. Chcemy mieć jednoznaczne zobowiązanie, że nie będą rozwijać programu broni jądrowej, ani poszukiwać rozwiązań, które pomogłyby im w szybkim osiągnięciu tego celu. Celu. Instalacje nuklearne Iranu zostały zniszczone. Kluczowe pozostaje, czy widzieliśmy wolę odejścia od ambicji jądrowych. Nie, ale mam nadzieję, że zobaczymy ją. Nie jest jasne, jak potoczą się losy zawieszenia broni, zawartego zaledwie cztery dni temu. miało on obowiązywać przez dwa tygodnie i zapoczątkować proces pokojowy. Tomasz Sajwicz, Polskie Radio, i Jerozolima. Premier Donald Tusk został powitany przez oficjalną delegację Tadżykistanu podczas międzylądowania w Dushanbe w, w drodze do Korei Południowej. Delegacje obu krajów zostały zaproszone na wspólne śniadanie. Spotkanie jest okazją do rozmowy na temat współpracy bilateralnej i bezpieczeństwa. Kurtłazyjne śniadanie delegacji Polski i Tadżykistanu podczas międzylądowania w drodze na oficjalną wizytę w Korei Południowej i Japonii jest okazją do omówienia ważnych dla regionu spraw związanych z bezpieczeństwem i rozwojem. Wśród uczestników spotkania byli premier Donald TUSK, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz minister rolnictwa Stefan Krajewski. Gospodarze reprezentowali m.in. wicepremier Osponzoda Osmanali i przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiceszefem resortu na czele. Rozmowy odbyły się na marginesie oficjalnej wizyty premiera w Azji. W poniedziałek szef polskiego rządu spotka się z przedstawicielami najwyższych władz Korei Południowej. Na wtorek zaplanowane są spotkania w Japonii. Głównym celem wizyty jest podniesienie rangi współpracy dwustronnej z oboma państwami do wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Bogata Król Polskie Radio. A w aktualnościach teraz ostrzegamy kierowców. Wraz z nadejściem wiosny na drogach można spotkać więcej zwierząt. Zderzenie z dzikiem czy sarną może być opłakane w skutkach. Warto więc zwolnić, zwłaszcza w pobliżu lasów. Apeluje Martyna Szeja z Komendy Policji w Rudzie Śląskiej. Zderzenia takie mogą okazać się bardzo niebezpieczne dla osób kierujących samochodami. Uważajmy zatem na mieszkańców lasów. Znaki drogowe, uwaga dzikie zwierzęta i ograniczenia prędkości przestrzegają kierowców przed niebezpieczeństwem na wyznaczonych odcinkach jezdni, i wzywają do zdjęcia nogi z gazu. Dzikie zwierzęta są najbardziej aktywne o zmierzchu i świcie, spędzają wtedy czas na żerowaniu. To są aktualności jedynki. Bezpieczni i zadowoleni powrócili na ziemię astronauci biorący udział w misji Artemis 2. Historyczny przelot wokół księżyca został znakomicie zrealizowany tak podsumowuje nasa. Po spędzeniu 10 dni w stanie mikrograwitacji załoga przeszła badania medyczne. Między innymi wykonała test na torze przeszkód, aby sprawdzić jak przebiega proces ponownej adaptacji do grawitacji Ziemi, późnym wieczorem czasu obowiązującego w Polsce. Astronauci w Houston podczas specjalnie przygotowanej uroczystości pierwszy raz po powrocie z kosmosu spotkają się z rodzinami. Misja przyniosła bezprecedensowe obrazy księżyca oraz wyjątkowe ujęcia zaćmienia Słońca widzianego z kosmosu. Pozwoliła też zyskać wgląd w to, jak wygląda życie wewnątrz kosmicznej kapsuły wielkości kampu. A to dopiero początek. Będziemy wysyłać częściej misję w stronę Srebrnego Globu w 2028 roku. Postawimy tam ponownie stopę, co będzie początkiem budowania bazy kosmicznej na Księżycu. Zapewnia szef NASA Jared Isaacman. Zakończona właśnie misja miała charakter testowy i stanowi element przygotowań do przyszłych misji załogowych na Księżyc. Z Miami Lapolskiego Radia, Jan Pachlowski. Można je spotkać w lasach, ale też w parkach i przy domowych działkach. Co zrobić, gdy zauważymy na skórze kleszcza? Przede wszystkim zachowajmy spokój i nie ufajmy wszystkim informacjom z internetu. Radzi dr Paula Bigos z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Nie smarujemy go masłem, nie wypalamy go, nie polewamy go spirytusem, nie próbujemy go unicestwić. Możemy spowodować, że taki kleszcz nam do tej rany zwymiotuje, a bakterie, które roznoszą boreliozę znajdują się na początku w jelicie kleszcza, więc bardzo nie chcemy do tych wymiotów doprowadzić. Kleszcza najlepiej usunąć przy pomocy zwykłej pensety. Nie ma potrzeby go wykręcać. Najważniejsze, by chwycić go jak najbliżej skóry i zdecydowanym ruchem wyciągnąć. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na krajcach wschodnich i zachodnich może dziś przelotnie popadać, w pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 9 stopni na wschodzie do 15 na południowym zachodzie. Ciśnienie spada, na barometrach w Warszawie teraz 1000 hektopaskali. Noc w polskim Radiu 24. Powtórka programu Paweł Wojewódka, gość Polskiego Radia 24. A w studiu gościni pani Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz, Narodowe Centrum Kultury. Dobry wieczór. Dzień dobry państwu. Akcja przypomni guzik pamięci. Muzeum Katyńskie, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Pileckiego wspólnie złączyły siły w ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Pamiętam Katyń 1940. A symbolem tej kampanii jest replika guzika odwołująca się do artefaktu, który był znajdowany podczas wykopalisk w Katyniu. Ten guzik polskiego zamordowanego oficera często wyrwany z tego płaszcza, często przy tym płaszczu albo przy tym mundurze, to chyba ten jeden z najbardziej przejmujących artefaktów, czy jedna z najbardziej przejmujących pamiątek tej okrutnej, bestialskiej zbrodni. Tak, to prawda, on jest też bohaterem wiersza Herberta który my przywołujemy na swojej stronie, mówię tu jako Narodowe Centrum Kultury, e, Pamiętam Katyn 1940, zachęcamy Państwa do, do wejścia w tej stronie. Tam jest bardzo dużo materiałów, informacji, między innymi właśnie ten wiersz Herberta e, o guziku, który jest tak naprawdę grobowcem e, wychodzącym z, gołu, z dołów śmierci e, i, i takim symbolem tego, um, tej strasznej zbrodni. Ten guzik z tym orłem w koronie, ten guzik y, trochę naruszony zębem czasu i tym, że nie był czyszczony. On leżał w ziemi, bo guzik polskiego żołnierza zawsze leśnił, był czysty. A to ten guzik, który leżał w tym piasku, w tej ziemi pomiędzy zwłokami naszych bohaterów, no powiem, że to jest taka przejmująca rzecz, chyba tak samo robiąca e, ogromne wrażenie jak te ostatnie sceny z filmu Wajdy Katyń, kiedy nagle ta ciemność zapada. To prawda, to prawda, to jest rzeczywiście przejmujący symbol i chyba dlatego tutaj autorzy w ten sposób chcieli uhonorować te wydarzenie, które my prowadzimy już od 2007 roku, więc to jest kolejna edycja tej akcji ogólnopolskiej. Bardzo się cieszymy z naszych wszystkich partnerów i cieszymy się, że ona ma tak szerokie odbicie w społeczeństwie, dlatego, że my już mamy więcej zgłoszeń niż możliwości udostępnienia wszystkim tego guzika, bo wiele do nas się zgłosiło instytucji, które chciały też ten guzik w ramach tej ogólnopolskiej akcji rozdawać. I tutaj chciałabym przypomnieć warszawiakom, że jest możliwość uzyskania takiego guzika i wpięcia sobie w klapę, szczególnie 13 kwietnia, kiedy to jest ten Dzień Pamięci, w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury na krakowskim Przedmieściu moi koledzy i koleżanki będą rozdawali guziki. Także bardzo zapraszam do Warszawy, do Kordegardy. A ja myślę sobie tak, że to jest coś niesamowitego, bo tak naprawdę my zapominamy o naszej historii generalnie. Znaczy nasza historia, gdyby odchodzi już w niepamięć, w pewien sposób. Dlatego, że pewne wydarzenia, no może powstanie warszawskie, które jest takim bardzo znaczącym elementem naszej historii jest podtrzymywana ta tradycja. A tutaj, Katy, jest ta tradycja. My wiemy o tym, tylko musimy pamiętać o tym tak samo jak przy powstaniu warszawskim, że y, tych świadków, tych żon, tych córek, synów i, i to już jest coraz mniej. To zostają wnuki albo prawnuki. I to się ten, ta świadomość tego, co się tam wydarzyło i rodzinnego powiązania, ona staje się coraz no, z racji czasu słabsza. Tak, to prawda. I o pamięć trzeba dbać i, i trzeba kulturować. Dlatego też wyszła ta akcja, pamiętam Katyn, 1940. I historia z Guzikiem ma właśnie, ma przenosić tą pamięć. Nie tylko pamięć rodzinną, ale też społeczną. Chcemy przez Guzik też pokazać indywidualny los każdego z ze zidentyfikowanych ofiar, bo wiadomo, że część ofiar do tej pory nie wiemy, jakie nosiło nazwisko. Natomiast y w tym roku na tej małej karteczce, gdzie jest wpięty guzik katyński na rewersie odnajdujemy 20 biogramów. Znaczy, mamy 20 wersji. E, mamy też wersję angielską, więc dla e, turystów, którzy odwiedzają nas w tym okresie też e, ten, ten przekaz będzie jasny. Natomiast chcieliśmy pokazać 20 różnych zupełnie biogramów. Tam mamy i harcerza olimpijczyka, mamy generała, którego mamy. Generała? Tego nie pamiętam, przepraszam. Natomiast mamy też jedną kobietę? To, tak, nie... to jest ta jedna zidentyfikowana, żeż, polska żołnierka, oficer, lotniczka. Nie, nie, tak, nie. Nie? Tym razem to nie jest Janina Lewandowska, jest o której Janina pan Radnowska? mówi, e, dlatego że jej. jej postać została przybliżona rzeczywiście znakomicie przez film Pojedynek, który teraz e, wszedł niedawno na ekrany kin i tam rzeczywiście ona, e, ona jest i gdzieś jest bez przypominana. Jest również w notacjach, które można znaleźć też na naszej stronie. Natomiast e, nie, to jest zupełnie inna pani, to jest e, Zofia Rudomina Dusiacka, m, która była nauczycielką e, i dział taką działaczką społeczną, która założyła szkołę w swoim majątku, i która zginęła. Ona zginęła zdaje się w, w Kijowie, została zamordowana, ale też właśnie w, w, w tej akcji. Tu trzeba przypomnieć, że y, rzeczywiście Janina Lewandowska była w Katyniu, natomiast w tych y, obozach, które y, uległy eksterminacji było 54 kobiety. Więc ich było, było trochę. Nie wszystkie znamy z nazwiska. A jaki jest odbiór społeczny, zwłaszcza wśród młodych ludzi? Bo my cały czas mówimy, że tą pamięć należy podtrzymywać i żeby to nie było tak, że Katyń stanie się czymś takim, czym dla nas na przykład są wojny punickie. Nie, ja myślę, że rzeczywiście to nie bo myślę, że Katyn jest też dużą opowieścią o kłamstwie katyńskim, która do tej pory boli. Ale jeżeli... No ja fa... osobiście przeżywałem kłamstwo katyńskie, dlatego że w latach 70. u mnie w liceum rozpoczęła się poważna dyskusja na ten temat i skończyło się to zawieszeniem kilku osób w prawach na. Kite. Zresztą że mówili prawdę. No, to tak, tak, tak. W odróżnieniu tak, do oficjalnej wersji. Bo były to osoby, których... Bliscy antenaci właśnie w Katyniu śmierć ponieśli. Ja z kolei zawsze wiedziałam, że to zrobili Sowieci. Nie, nie, nie wiem skąd, nawet to, to była dla mnie jakaś. Z domu. Z znaczy tak. Na pewno nie ze szkoły, to prawda. Um, I czy teraz. Myślę, że teraz dla młodych ludzi to jest jasne. Ten odbiór <śmiech> społeczny jest. Bardzo ciekawie, bardzo duży. Kilka lat temu mieliśmy taką y, akcję, że grupy rekonstrukcyjne rozdawały na krakowskim przedmieściu y, Guziki Katyńskie i spotykały się z bardzo żywiołową reakcją. Zresztą to, to też widać po ilościach zgłoszeń i to zgłoszeń szkół, y, różnych placówek edukacyjnych, które właśnie widzą, że, że to ma y, odbicie w, wśród uczniów, wśród młodych ludzi. Y, harcerze również są bardzo zainteresowani. Więc widać, że to, co za sobą niesie ten guzik, właśnie ta pamięć o polskich oficerach, ale też o pewnej takiej niezłomnej postawie, którą też w tym filmie Pojedynek jest świetnie pokazana, że oni nie przeszli na stronę zła, że oni mimo tego, że byli kuszeni różnym rozwojem kariery, to jednak oni się sprzeciwili i też za to zginęli. Myślę sobie, że mieliśmy dużo szczęścia, że na samym początku lat 90. ówczesny prezydent Rosji, prezydent Jelcyn, zgodził się na to, że archiwa zostały otwarte. I to chyba to stało się tym takim zaczynem, że to szybciutko dowiedzieliśmy się wielu rzeczy, o których nie wiedzieliśmy. I że te archiwa no prawie szeroko otwarte. No bo jak zwykle no to jest Rosja. Tak, Tylka już się Rosja. zamknęło to okienko. A teraz to prawda? okienko się absolutnie zatrzasnęło. Ta zmiana polityki, widzenia II wojny światowej. No jeżeli słyszymy, że to my wywołaliśmy drugą wojnę światową, bo nie chcieliśmy się zgodzić na korytarz. To jest oficjalna propaganda Putina i przez niego w artykułach, które on pisze, prawda, serwowana opinii światowej. To pokazuje to, że najchętniej sprawa katyńska przez stronę rosyjską byłaby zagrzebana, no tak jak zerwano tablicę z cmentarza katyńskiego. Przecież tam te, zerwano te tablice, bardzo ważne tablice dla nas. Tak, to prawda. Kłamstwo katyńskie trwa nadal, przynajmniej z tej strony Sowietów. Jest to rzeczywiście bardzo chyba dla nich trudne. Przyznam się, że nie wiem dlaczego. Przecież oni są dumni ze swoich łagrów. Przepraszam, to jest taka ironia, ale gorzka, ponieważ mój pradziadek zginął w jednym z łagrów też wywieziony i, i jego grób jest nieznany, gdzieś leży. Natomiast myślę, że, że kłamstwo katyńskie bardzo boli. I to, co musiały przeżyć te rodziny, które były tępione, które były niszczone, które musiały chować informacje, że ich bliscy zginęli w taki, a nie inny sposób. A były to w końcu rodziny, które stanowiły trzon inteligencji polskiej. To, były, to byli lekarze, to byli harcerze, sportowcy, generałowie różnej rodzaju profesji, wybitnie matematycy. I tutaj nagle trzeba było ukryć, udawać, że um, oni nie zginęli albo zaginęli, a przynajmniej um, udawać, że nie zostali zabici przez Sowietów, którzy trzymali Polskę potem pod, pod butem. Y, no to jest rzeczywiście dramatyczne y, losy. Między innymi tutaj jest jednym z y, takich e, synów jest Andrzej Wajda, e, który w tym roku jest rok Andrzeja Wajdy e, i który się upomniał o, o tą pamięć właśnie katyńską, e, tworząc film, o którym pa, pan wspominał. E, a tutaj chcemy powiedzieć, że kiedyś robiliśmy badania jako Narodowe Centrum Kultury na temat recepcji e, e, pamięci o Katyniu. I ten film znakomicie zmienił w ogóle perspektywę. I ta, ta moc, kina i no i warsztatu mistrza. Po to prostu. też, to też, ale myślę, że to też y, takie emocjonalne ten przekaz, który trafi rezonuje w nas. My, my to odczuwamy, może właśnie bardziej dzięki, e, dzięki takim e sankcjonalnym obrazom, jakim jest obraz filmowy. No tak, ten obraz filmowy wywołał rzeczywiście ogromne poruszenie. Ja pamiętam, byłem w kinie i pamiętam którym ale którymś dużym z kin i te ostatnie sceny, które szloch. Szloch na sali. chyba pani ja sobie wyobraża, żeby... Dorośli ludzie po ludzie? Nie, nie wyobrażam sobie, więc to musiało być rzeczywiście mocne. Ja nawet nie pamiętam, kiedy widziałam ten film, ale pamiętam, że tak, to, to robi rzeczywiście ogromne wrażenie. Um. I to zmieniło świadomość społeczną i myślę, że ten film kolejny, który mówi o Katyniu i pojawiające się zresztą też e, filmy dokumentalne, m, też znakomicie y, zmieniają tą y, tendencję, te, te kłamstwo, które chciało zlikwidować pamięć o tym, co się stało, nagle po prostu jest demaskowane I myślę, że to też bardzo ludzi dotyka i, i tak pociąga. Rozmawiałem z dyrektorem Instytutu Strat Wojennych, właśnie między innymi na temat tego, jakie my straty ponieśliśmy jako Rzeczpospolita w wyniku agresji sowieckiej. 17 września, wejście Sowietów. I tak naprawdę ta ekstryminacja ze strony radzieckiej trwająca mniej więcej tak do 1947 roku. Czyli niby wyzwolenie, a tutaj ciąg dalszy. Chociażby Śląsk, chociażby Pomorze. Ekstryminacja polskiej inteligencji w dalszym ciągu. Wywożenie na Sybir. Przecież na Syberię wywieziono ogromną rzeszę na przykład mieszkańców Śląska. I bardzo nieliczna grupa z tych mieszkańców Śląska powróciła. Yy, I i tak naprawdę, bo tu nie chodzi o straty finansowe. Katyń to nie są straty finansowe, to nie jest strata majątku. To są straty ludzkie i straty narodowe, ale taki, na takim wyższym C, zdecydowanie wyższym C. Tak, i to jest bardzo ciekawe, bo mm, to była rzeczywiście planowa eksterminacja inteligencji polskiej. To samo, co robili Niemcy, prawda? Niemcy, którzy robili ABE akcjon, gdzie wchodzili i niszczyli inteligencję polską. I nagle jest ta taka nierówność. No chociażby, chociażby zatrzymanie profesorów krakowskich, Uniwersytetu Jagielloń Jagiellońskiego, no. Palmiry. Palmyra. Nasze, tak. prawda, warszawskie. Um, Natomiast jest, jest nierówność. Niemcy mieli swoją Norymbergę w jakimś ograniczonym y, y, oczywiście y, wymiarze, to nie wszyscy, większość z nich uniknęła kary jakiejkolwiek, ale symbolicznie... Dokonał się sąd nad hitlerowcami, natomiast ta okupacja sowiecka do tej pory nie została postawiona przed sądem. My próbujemy cały czas wykrzyczeć tą naszą prawdę i tą niesprawiedliwość, która nas spotkała jest no, cały ale czas pomogli, Znaczy pomogli Rosji sowieckiej, Rosji ówczesnej, alianci, bo strona amerykańska i strona brytyjska robiła wszystko, żeby na przykład, przede wszystkim strona brytyjska, żeby, na, żeby absolutnie Katyń nie był specjalnie nagłośniony, bo groziło to problemami z otwarciem drugiego frontu, problemami politycznymi i tak dalej, i tak dalej. Szukano jakiegoś takiego wyjścia, które by no, rozmydliło całą sprawę. Tak, tak. I to niestety jesteśmy cały czas w tym samym punkcie. I... No tak. I wtedy, gdyby nie to, że Niemcy no, znaleźli coś, czym mogli pokazać zbrodnicze działania reżimu komunistycznego. Przecież to było stricte propagandowe. Oczywiście. Dobrze za, że zaangażowany został Czerwony Krzyż w to też częściowo, bo to też udało się bardziej nagłośnić. Ale proszę zwrócić uwagę, w Polsce wówczas pod okupacją to zresztą w filmie Wajdy jest, że nie wierzymy. No nie. Jak to? No dwudziesty wiek. No makabryczna wojna, stan wojenny. No ale jeńców? Tak. Gdzie są te międzynarodowe konwencje? Konwencje. Tak. To... W każdym razie myślę sobie, że każda akcja edukacyjna, każde przypomnienie, każde wspomnienie jest bardzo ważne i... Rozumiem, że Państwo znaleźli klucz na to, to znaczy, żeby cały czas o tym mówić, ale w sposób taki, który zainteresuje... Odbiorcy. Staramy się, żeby to były bardzo szerokie spektrum, ponieważ każdy też potrzebuje innych, e, innych treści. Mamy mm, filmy, mamy e-booki, które są też do pobrania z naszej strony. To są mm, dramatyczne zupełnie e-book. E, są zapiski z Kozielska, e, który napisał e, Andrzej Rigier które zostały wydobyte po prostu. To jest dziennik wydobyty z, z dołu śmierci właśnie, który on miał przy sobie. I to można przeczytać też, ściągnąć z naszej strony. Ale mamy też filmy, notacje, różne artykuły, informacje o wydarzeniach, które się dzieją. Mamy też, co myślę, że jest dosyć taką niezwykłą rzeczą, obrazy. Dlatego, że w w tych obozach jenieckich znajdowali się artyści. No, takim najbardziej znanym, którego jest też rok obecnie, był Józef Czapski. On na szczęście udało mu się z... Niewielka to była ilość tych oficerów, którym się udało, to było chyba 400 na te 22 tysiące po prostu znikomy procent. Ale oprócz niego było też kilku artystów. Też im się udało wydostać. Później tworzyli całe cykle obrazów na zachodzie w Londynie. To był Westfalewicz chyba, który, który robił. Mam nadzieję, że nie mylę nazwiska, przypisując mu akurat ten cykl. Natomiast te wszystkie obrazy i informacje też możecie państwo znaleźć na stronie pamiętam katy są tam w zakładce właśnie obrazy, całe cykle, gdzie można zobaczyć i, i, i pracę Czapskiego właśnie stamtąd, właśnie z obozów jenieckich, gdzie są takie szkicowo na, pokazane scenki rodzajowe, na przykład opalających się żołnierzy, którzy siedzą na trawie. Niby idyliczny obraz, ale gdyby nie to, że my wiemy, co on przedstawia to są takie ostatnie zapiski, jak wyglądało życie w obozie, jak wyglądały prycze, jak wyglądały mm, kolejka po wodę, której nie, nie, nie można było dostać, jak mm, ludzie mm, byli szczęśliwi, kiedy mieli kartki z książek, bo już w listopadzie 1939 roku e, zaczęły się mrozy y, y, y, 30, minus 35 stopni, wobec tego te kartki z książek ich y, y, osłaniały przed mrozem i tak dalej, i tak dalej. To są takie y, no, bardzo mocne zapiski, y, ulotne chwile, które można zobaczyć, podejrzeć po prostu, jak to wyglądało. Ma pani dostęp do tych różnych artefaktów, Jaki, oprócz guzika, no bo o guziku mówiliśmy, co panią jeszcze tak bardzo wstrząsnęło w, wśród tych rzeczy osobistych, odnalezionych w dołach śmierci? Mm, przyznam, że y, trudno mi powiedzieć, co jest osobiste, natomiast byłam w Muzeum Katyńskim, które jest tak naprawdę mauzoleum y, i ta niezwykła, zupełnie takie szafy, które są takim jakby relikwiarzami, gdzie są pojedyncze rzeczy włożone i ta, ten ogrom tego. Jak zaczynamy widzieć ten, ten jeden relikwiarz, który jest wypełniony maleńkimi puzdereczkami, w którym są pojedyncze rzeczy, wszystko jest przeszklone, można podejść, można zobaczyć i nagle widzimy jaki to był ogrom ludzi, jak, jak dużo po prostu zostało wydobytych, jakie one są osobiste i nagle dotykamy nie tylko nazwiska czy, czy nie wiem tytułu. Tego, um, tej ofiary, ale dotykamy coś takiego, co było bezpośrednio z nią związane. I ta, ta, ta postać zaczyna nabierać takiej realności. A wizyty szkół, bo to jest dosyć istotne. Jeżeli by ja pamiętam, my chodziliśmy do różnych muzeów, ale wtedy Muzeum Katyńskiego nie było. Wtedy za Katyń, jak powiedziałem, można było być zawieszonym w prawach ucznia. E, a dzisiaj szkoły odwiedzają Kordegardę y, przychodzą, interesują się tymi wydarzeniami związanymi. Um. Jeżeli rozdajemy guziki, są bardzo zainteresowane. Natomiast e, jeżeli pan pije do tej wystawy, którą rzeczywiście zrobiliśmy, e, to był rok 1900, e, 2020, czyli pandemia. E, mieliśmy otwarcie tej wystawy, które wszyscy byliśmy w maseczkach i tam rzeczywiście mieliśmy pięć osób na salę, takie były wtedy e, obostrzenia. Natomiast e, postanowiliśmy, że to jest tak ważny temat, żeby zrobić film na podstawie tych zdjęć i yy, yy, yy, który jest opatrzony komentarzem czytanym przez Wiesława Komasę, więc też bardzo, bardzo zachęcam, a oprócz tego zrobić taki jakby wirtualny katalog, żeby każdy mógł wejść i obejrzeć te yy, te prace. Jeszcze raz przypomnijmy guziki pamięci, gdzie możemy otrzymać? W Korte Garcie, Galerii Narodowego Centrum Kultury, Krakowskie Przedmieście 15, więc w czasie niedzielnego spaceru albo poniedziałkowego galeria jest otwarta od godziny 11 do 19 i zapraszamy. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Agnieszka Bebłowska-Bednarkiewicz, Narodowe Centrum Kultury była Państwa i moją gościnią. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24. Połączyliśmy się z panem Erykiem Kłopotowskim, podróżnikiem, ekspertem rynku lotniczego. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Tak sobie myślę, że wakacje dla Europejczyków w tym roku będą ciężkie, bolesne i być może wiele osób zrezygnuje, bo wszystko wskazuje na to, że bilety lotnicze będą drogie, a oprócz tego, że loty zostaną ograniczone, bo paliwa, czyli tej nafty lotniczej, coraz mniej. I tak, i nie. To znaczy myślę, że jesteśmy teraz w takiej sytuacji, gdzie rzeczywiście te informacje trochę się nakładają i i strachu jest bardzo dużo, natomiast pomimo tego, że jesteśmy w kryzysie, to ten kryzys nie jest jeszcze gigantyczny. Mówimy oczywiście o sytuacji, gdzie cena baryłki ropy wzrosła, natomiast ropa chociaż stanowi około 20-30% kosztów operacyjnych linii lotniczej, to nie przekłada się jej cena 1 do 1, jeżeli chodzi o w sensie, paliwo lotnicze. Oczywiście to cena tego paliwa nie przekłada się na cenę biletu, więc te ceny, wzrosty cen jeszcze nie są aż tak dotkliwe. To, co uderzyło mocno, to na pewno blokada przestrzeni powietrznej na Bliskim Wschodzie i ograniczenie ruchu i ograniczenie zaufania do linii, lotniczej, właśnie, linii lotniczych z tamtego Regionu. No tak, no bo to są centra przesiadkowe, żeby polecieć na przykład w kierunku Nowej Zelandii, to tam należało się przesiąść. No i Dokładnie. okazało się, że w jedną i w drugą stronę z tym przesiadaniem się był kłopot, bo jak się jak człowiek wysiadł, to mógł kilkanaście czy kilka dni spędzić w miejscu, gdzie toczy się wojna. Tak i to jest właśnie ta duża trudność, ale i e, chciałbym o tym powiedzieć, że tu pojawia nam się bardzo e, ciekawa e, opcja, czyli taki e, w przeciwną stronę zwrócony wektor, e, być może dużo tańszych połączeń i bardzo ciekawych promocji, ponieważ e, i wszystkie te linie lotnicze, e, niezależnie od tego, nie wiem, czy możemy rzucać nazwami. No nie, nie no rzucajmy nazwami. No, znane, znane, tak, znane linie lotnicze. O, tak, tak, tak jest. <laughs> czy przesiadamy się w Emiratach, czy w innych krajach regionu, to, to wszystkie te linie lotnicze będą chciały przyciągnąć pasażerów. A jak najlepiej ich przyciągnąć? Oczywiście niskimi cenami. A dlaczego nas stać na te niskie ceny? Bo nie podlegamy regulacjom unijnym ani regulacjom związanym z konkurencyjnością na rynku. No i szejkowie, którzy zarobili trochę na ropie będą mogli dołożyć się do kasy i będą mogli nas subsydiować po to, żebyśmy przyciągali wszystkich turystów, którzy uciekli. Z powrotem do przesiadania się w dużych centrach przesiadkowych, a być może ze zostawania na jedną czy dwie noce i zwiedzania, bo taka opcja zawsze jest u tych przewoźników. Więc myślę, że to może być bardzo, bardzo ciekawe, co wydarzy się w momencie, kiedy... Ceny paliw spadną, a konflikt się zakończy i ten region się całkowicie otworzy. Ale czy to może uderzyć obecnie w y, europejskich przewoźników, dlatego że no, oni nie są. My, w Europie nie jesteśmy szejkami, nie zarobiliśmy na ropie oprócz załóżmy jednego czy dwóch krajów y, europejskich. No i te ceny tego paliwa lotniczego rosną. Niektórzy fachowcy mówią, że jeżeli sytuacja się nie poprawi w ciągu dwóch czy trzech tygodni, to rzeczywiście może być problem. O jest prawda. Im dłużej trwa ten konflikt, to jesteśmy w trudniejszej sytuacji, nawet nie ze względu na ceny, ale dostępność paliwa, dostępność i przerwanie łańcuchów dostaw, tak? Czyli to, że mamy mało paliwa i pojawiają się regulacje. Wspomniał pan przed chwilą o CPN, -ie. to ja wspomnę o tym, że być może, że pojawi się paliwo lotnicze na kartki i reglamentowane I tak to mi może po, być tak największe. powiało troszkę. Wiary. No właśnie. No właśnie, skoro, skoro regulujemy politycznie ceny, to być może i że politycznie będziemy mówili, kto może kupić paliwo albo ile tego paliwa kupić może. I to może być rzeczywiście naj, największa Trudność. A to uderzy w turystykę europejską, bo w wiele miejsc w Europie, chociaż niedaleka i nie nieduża jest ta Europa, no ale czasami trzeba pojechać, no więc najprościej samolotem. Albo samochodem to męczące, pociągiem, no różnie to bywa, też męczące, a samolotem raz, dwa, trzy i nagle okaże się, że nie możemy w to nasze ulubione słoneczne i morskie miejsce dolecieć tym samolotem, bo go nie ma. I to jest pytanie o to, jak długo będzie trwał ten konflikt. Ja myślę, że tak samo jak z świetną wymówką to wojna, ten konflikt jest dla sprzedawców, handlarzy paliwami, handlarzy opcjami na paliwo po to, żeby zarabiać gigantyczne pieniądze na... Tej trudnej sytuacji, to również może być to fantastyczna wymówka dla linii lotniczych, żeby odwołać trochę bezkarnie, trochę bez uszczerbku na wizerunku, a mnóstwo połączeń w te miejsca, które po prostu dobrze się nie sprzedawały, czy dobrze się nie sprzedają. Czyli to jest taki fajny moment i fajna wymówka, żeby powiedzieć ok, nie zaplanowaliśmy dobrze, to przyznijmy te wszystkie połączenia, które, które się nie sprzedają, natomiast te, które będą czy zawsze były popularne, myślę, że nie są zagrożone w zupełności. I to jest to jest no mam nadzieję, że taki głos trochę uspokojenia dla turystyki. No dobrze, ja kupiłem właśnie bilet lotniczy na połączenie, które się kiepsko sprzedaje. Miejsce też nie jest może bardzo atrakcyjne, aczkolwiek mnie odpowiada. No i okazuje się nagle, że tam już samolot nie poleci. To w jakiś sposób jestem ubezpieczony i co należy zrobić, żeby się ubezpieczyć, żeby nie wyrzucić tych pieniędzy w błoto, żeby linia lotnicza no i ten usługodawca turystyczny, gdzie wynająłem ów hotel czy ową kwaterę nie zrobił mnie w konia? Przeczytać uważnie e, zasady. E sprzedaży kupna biletów, natomiast małym drużkiem, o, ten mały drucze. Małym czyta. drużkiem, dokładnie. Natomiast nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność linii lotniczych za skasowany rejs wcześniej niż dwa tygodnie średnio, mniej więcej przed odlotem. Czyli linia lotnicza może z dwumiesięcznym wyprzedzeniem bezkarnie powiedzieć nam, no przykro nam, ale ten, ten lot się nie odbędzie i nie ma znaczenia, czy mamy już hotel, czy mamy już samochód wynajęty, czy mamy jakieś większe plany. Jeżeli nie mamy zewnętrznego ubezpieczenia, e, wykupionego u, ubezpieczyciela, to nic nam nie przysługuje. I tutaj znowu konieczność e, sprawdzenia drobnego e, druczku. E, ja na przykład z moich osobistych doświadczeń wiem, że firma AXA również o, bardzo nie, często od, nie nie miało Tak. tak, tak, tak, tak. Miało być bez nas, tak. e, To e, niektórzy ubezpieczyciele również zasłaniają się drobnym dróżkiem, mówiąc, no ale nie wystąpiły takie okoliczności, które, które są zapisane tutaj na stronie siódmej w podpunkcie, w paragrafie drugim, podpunkcie trzecim, no ponieważ nie wystąpiły, to się nic nie należy. E, to, więc na to też czyli wystąpiły... co, e, Lupa przy sobie, po prostu tak, ten niestety, dróżek czytać z niestety, lupą. Tak. Tak jest, zawsze. A może jest inne rozwiązanie? Jeżeli mamy trudności z dostaniem się gdzieś dalej w te bardzo ciepłe miejsca, no to może zostańmy u siebie. To zawsze polecam. Polska jest przepiękna, ma bardzo dużo do zaoferowania. Dla tych, którzy uwielbiają czy kuchnię, czy architekturę, czy, czy różnorodność kultury, myślę, że w Polsce zawsze coś znajdziemy. No w Polsce albo na przykład... No poza granicami Polski, ale na tyle blisko, żeby nie umęczyć się w tym samochodzie czy w tym pociągu, żeby dojechać, spokojnie wrócić i być może ten rok będzie takim rokiem e, turystyki polskiej, że będziemy mieli obłożenie pełne różnych miejsc, gdzie jeździmy albo gdzie nie jeździmy. Na, nagle okaże się, że to jest bardzo ciekawe. Chociaż z drugiej strony mamy krajowe lotnictwo przecież, linie krajowe i one chyba też mogą mieć pewne kłopoty. Nasze linie krajowe o tyle dobrze funkcjonują, że rzeczywiście przez ostatnie kilka lat zarządzane są w fenomenalny sposób i pokazują to wyniki finansowe, więc myślę, że tutaj możemy być spokojni. Na tle na przykład linii skandynawskich wypadamy bardzo dobrze. Mamy um, zabezpieczenia finansowe w postaci hedgingu paliwowego, czyli um, podpisane umowy z dostawcami paliwa na konkretną kwotę, która uniezależnia nas od takich wahań um, na rynku cen, cen ropy. Tego skandynawowie nie mieli i skończyło się odwołaniem tysiąca rejsów bardzo, bardzo szybko. Mieliśmy w ciągu ostatnich czterech lat taką tendencję spadku ceny ropy. No i myślę, że na pograła część przewoźników, zwłaszcza w Azji, na przykład, gdzie takich zabezpieczeń nie podjęto. No i, i w związku z tym rynek azjatycki, który też pamiętajmy, jest dużo bardziej uzależniony od rynku bliskowschodniego i tamtejszej ropy, no dzisiaj jest w trudniejszej sytuacji niż rynek europejski. No i bardzo dobrze Polska górą. Dziękuję serdecznie. <śmiech> Eryk Łopotowski, podróżnik, ekspert rynku lotniczego. Wtórka programu Radio Podcast Podcast Polskiego Radia Kanarki jeden dzień żyły. Kogo nie ma wśród nas, nie ma Bogdana. Kilka lat temu to wiem, że na nowotwór zmarł. Nie ma Renaty, nie ma Basi, ona dosyć wcześnie, przed czterdziestką. Gucia, nie ma Janusza, nie ma Jasia. Typowy pacjent chodził jak bocian, miał anemię, czarne dziąsła to już na tym ostatnim etapie. Odgórnie dostałyśmy takie polecenie, ma być cicho, spokojnie, żeby się władzy nie dowiedziały, Moim obowiązkiem było leczyć te dzieci. Wtedy dla mnie nie było nic ważniejszego. Ponad 50 lat temu w katowickiej dzielnicy Szopienice wydarzyło się coś, co odcisnęło piętno na życiu tysięcy ludzi. Dziś nazwalibyśmy to katastrofą ekologiczną. Wtedy udawano, że nic się nie dzieje. Zmowę milczenia jako pierwsza przerwała lekarka z rejonowej przychodni. Pracowałam w tym rejonie. Te dzieci były pod moją opieką i moim obowiązkiem było leczyć te dzieci. To daje zawód lekarza, przysięga Hipokratesa. Wtedy dla mnie nie było nic ważniejszego. To słowa Jolanty Wadowskiej król. Kiedy wydarzyła się ta historia, miała 35 lat i była pediatrą w przychodni w Dąbrówce Małej, nieopodal huty metalinie żelaznych w Szopienicach. To, co miało być zwykłą pracą lekarki dziecięcej, dzielącej czas między leczenie wysypek i katarów, a szczepienia ochronne okazało się wyzwaniem, które odmieniło nie tylko życie jej samej, ale i losy szopienickich rodzin. Wydarzenia, o których opowiem, rozegrały się w ciągu zaledwie kilku miesięcy, a później Zapomniano o nich na lata. Nawet ich główna bohaterka nie wspominała o tym najbliższej rodzinie. Mówi wnuczka Jolanty Wadowskiej-Król Agnieszka Cygan. W domu nie rozmawiało się w ogóle o wydarzeniach z 1974 roku i nigdy nie powiedziano o mojej babci. Nie mówiło się o niej, że była bohaterką, nie mówiło się o tym, co ona osiągnęła. Ona do końca mówiła, że ona robiła zwykłe rzeczy. Ona po prostu pracowała. Co wydarzyło się w 1974 roku? Po ponad 50 latach pojechałam do Szopienic, żeby porozmawiać z bohaterami i ofiarami tej historii. Nie udało mi się pomówić ze wszystkimi, bo niektórzy już nie żyją. Oto prawdziwa historia ołowianych dzieci. Zapraszam, Anna Kowalczyk. Ołowiane dzieci. Prawdziwa historia. To jest historia nie jednej, a trzech odważnych kobiet i całej niezwykłej społeczności, która musiała zdecydować, czy podejmie niebezpieczną grę z komunistycznym reżimem. Stawką było zdrowie i życie tysięcy dzieci. Przypisują mi teraz wielkie chwały, jakieś takie wyróżnienia, a dość to, to było po prostu spadło na mnie jak grąd z jasnego nieba. Ale Jolanta Wadowska-Król nie działała sama. Miała u boku niezawodną pomocnicę Wiesławę Wilczek. Pielęgniarkę, która po latach mówiła mi tak. Stwierdziłam, że właściwie to ja się niczego nie boję, bo tak. Do parci nie należy, nikt mnie nie obroni, ale jednocześnie zawód pielęgniarki nie jest jedyny, który można wykonywać w swoim życiu. Nie było chwili do stracenia. Lekarka i pielęgniarka postawiły więc wszystko na jedną kartę. Cóż, jak zaczęłam, to nie mam co kończyć. Co mi grozi? Wsadzą mnie, no trudno. Różnie ludzie siedzieli, to ja też mogę siedzieć. Dyplomu mi przecież nie odbiorą. Mogli jednak odebrać o wiele więcej. Był środek PRL-u i nie wystarczyło przecież mieć rację oraz dobre intencje. I choć pierwsza połowa lat 70. była czasem względnego spokoju, to komunistyczna bezpieka nie traciła czujności. Jest rok 1974. Na Śląsku, w przemysłowym Centrum Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, trwa walka o realizację planów produkcyjnych i propaganda sukcesu. W lipcu tego roku, z okazji 30-lecia Polski Ludowej, do Katowic przyjeżdża sekretarz komunistycznej partii ZSRR i przywódca całego Bloku Wschodniego, Leonid Breżniew. Setki, setki tysięcy ludzi. W ich rękach kwiaty, chorągiewki. W hucie Katowice, budowanej wespół z radzieckimi inżynierami i w oparciu o radzieckie dostawy sprzętu, Leonid Breżniew otrzymał legitymację honorowego członka załogi tej huty. Legitymację z numerem pierwszym. W nastroju radości i dumy obchodzi ta pracowita kraina, dostojny jubileusz 30-lecia ludowej ojczyzny. Czy w tłumie obserwujących przyjazd Breżniewa były też Jolanta Wadowska-Król i Wiesława Wilczek? Jeśli nawet tak, to z pewnością nie mogły przewidzieć, że już za trzy miesiące rozpoczną walkę, która uderzy w propagandowy wizerunek przemysłowego Śląska jako krainy szczęścia i dobrobytu. Bo ludowa ojczyzna już od lat stawiała hutnictwo na piedestale, a śląski krajobraz, oprócz górniczych szybów, zdobiły po horyzont dymiące kominy kombinatów metalurgicznych napędzających tryby socjalistycznej gospodarki i będących oczkiem w głowie wszystkich po kolei pierwszych sekretarzy, w tym stojącego wówczas na czele PZPR Edwarda Gierka. Klasa robotnicza województwa katowickiego wniosła w całym tym okresie ważki wkład do socjalistycznego rozwoju Polski i dobrze spełniła swój patriotyczny obowiązek. Rozmach inwestycji hutniczych działał na wyobraźnię nawet małych dzieci. Wspomina Jolanta Ostrowska, która jako sześciolatka zamieszkała w Szopienicach, co zaważyło na jej dalszych losach. Pamiętam, jako dziecko, czy już nawet później taka nastolatka, jak jeździłam do Bytomia, to się przejeżdżało przez Chorzów i tam była ta Królewska Huta. To ja zawsze tak wypatrywałam, jak oni tam pracują, no bo myśmy byli w tym kulcie takim, takim, takiej pracy, takiego, że my tu na Śląsku to my tu o wszystkich dbamy. No, no ja jestem z tego pokolenia, nie, że każda akademia tu <grytanie> na kartach w każdym podręczniku szkolnym. Jak oni to tam do tego pieca, to ja naprawdę z takim, no naprawdę jak oni tam pracują, ale tam mają gorąco, a ten ogień tam bucha, ja to no po prostu tak jakbym to teraz przeżywała, mając te kilka lat. Ale Śląsk, ten prawdziwy, a nie z propagandowych wieców i dziecięcych wyobrażeń nie był już tak kolorowy w okolicy huty metali nieżelaznych w Szopienicach lub, jak mówili miejscowi Blajuwy, życie wyglądało inaczej, mówi Michał Jędryka, który w 1974 roku miał 12 lat i wychował się w tej części Katowic. Krąży taka anegdota o tamtym Śląsku, że jeżeli ktoś jechał z pociągiem z nadmorza na przykład do Katowic, to od razu poznał gdzie jest i budził się w Zabrzu albo w Bytomiu, bo to już był ten smak powietrza, który, który pamięta się z domu. My mieliśmy jeszcze gorzej, dlatego że w zależności od kierunku wiatru, powietrze mogło śmierdzieć, bo nie pachnieć, albo właśnie z Blajówy, czyli z chuty Ołowiu, albo z pobliskich zakładów tłuszczowych, margaryna, te sprawy, czy zjełczały tłuszcz, albo, jeżeli wiało od się Mianowic, wysypisko śmieci. Podobny obraz kreśli profesor Tomasz Nawrocki, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego. Jak mówiono, że ludzie źle czuli się na wakacjach, bo powietrze tam było tak czyste, że tego składnika brakowało. Ktoś żartował, że żonie wtedy powiedział, no to włączy silnik samochodu, połóż się pod rurą, będziesz się czuła jak w domu. Innym elementem codzienności mieszkańców najbliższych okolic Huty w Szopienicach była dziwna mgła ona gdzieś zawsze była, czyli to był taki stały element krajobrazu, jak nie wiem, drzewa, domy, kominy. Mnie ona się kojarzy w takiej brudnej szarości z domieszkami nawet żółci czy jakieś takie zielenie, oczywiście w zależności od pory dnia. Ona jeszcze była, no myślę, odpowiednia dla twórców horroru, dlatego że metale ciężkie były ciężkie i ona wiła się niżej, spowiła jakieś takie dolne warstwy gruntu czy była przy gruncie. Ale mgła i trudny do zniesienia zapach to nie wszystko. W najbliższej okolicy huty dosłownie zamierało życie. Ponownie Jolanta Ostrowska. Dla mnie przejście ze szkoły w stronę Burowca, w stronę Szopienic, to było miejsce takie straszne. To było tak szaro i te, te familoki. I ja to tak szaro było dlatego, że, że było tu pełno pyłu. To powietrze się tutaj widziało. Po prostu jak się okno otwarło, ten smród i ten parapet taki, że, że codziennie właściwie tak jak oni często mówią, że ślązaczki to one tylko z tą szmatką, ale to się nie dało inaczej. To się dotykało i to było takie grubsze niż to co teraz jest. O specyficznym srebrzystym pyle Jolanta Wadowska-Król słyszała często od swoich pacjentów i pacjentek. Babcia jedna mówiła, pani doktor... Ja to wiedziałam, że to jest ołów, bo jak się na szybie palcem przejechało i było takie siwy, siwy proch, to jest ołów. Jak pachnie ołów? Zapytałam o to Piotra poradę, który całe życie przemieszkał w tej okolicy. Ja go pamiętam od dziecka. On nie ma zapachu, on ma trwogę, On ma strach, on ma coś negatywnego w sobie, że to jest, to jest szkodliwe. To jest szkodliwe, to jest niebezpieczne, to jest niedobre. I, ale mimo, mimo tego wszystkiego człowiek w tym jest i, i, i żyje w tym. A życie w dzielnicy hutniczej miało też wiele zalet. Huta w Szopienicach nie tylko produkowała ołów i cynk, ale też zapewniała zatrudnienie całym rodzinom i oferowała im wiele życiowych udogodnień. W rejonie Szopienic, Burowca i Mysłowic mieszkało około 25 tysięcy osób. W latach 70. huta metali nieżelaznych zatrudniała około 5 tysięcy z nich. Wszyscy mieszkańcy, od najstarszych po najmłodszych, byli z nią w jakiś sposób związani. Także Piotr Porada, wówczas 16-letni syn hutnika, który opowiadał mi o tym tak. Huta była potężnym, wielkim zakładem pracy. To był zakład, który miał swój szpital. Miał swój przechodnie, domy wczasowe, ten dom kultury, który tutaj, który tutaj stoi, to był zakładowy dom kultury. Rozwijała się powiedzmy w jakiś sposób, kultura w tym sensie, że były kina, że były, były restauracje, co to tam jeszcze, ten, no sportowy, sportowa działalność, bo był taki klub nawet HKS Szopienicę, Oni akurat w ciężarach dosyć mieli sporo sukcesów, nawet na, na arenie międzynarodowej, także kuta też na to, na to też kładła. Lata 70. to też epoka wyżu demograficznego. W Szopienicach dzieci nie brakowało, a krajobraz huty był scenerią ich dorastania. Zakład pracy rodziców dbał o najmłodszych. Z okazji pójścia do szkoły dostawali tytę pełną słodyczy, jeździli na letnie kolonie i zimowiska, a ich rodzice mogli liczyć na wsparcie w opiece i wychowaniu. Na co dzień dzieci bawiły się jednak w cieniu kominów. Tak to wspominała Jolanta Wadowska-Król. Te dzieci się truły nie tylko z powietrza. Te mieszkania były tak ciasne, że te dzieci przebywały najczęściej na podwórkach, a na podwórkach to był pył, kurz i nie było trawy, nie było niczego. One bawiły się piłką, poleciały, wzięły bułkę, jadły, a najwięcej ołowiu wchłania się przez przewód pokarmu. Jednocześnie wśród małych pacjentek i pacjentów przychodni wyróżniała się pewna specyficzna grupa. Dzieci, które wracały wielokrotnie z objawami ostrej anemii i nie pomagała im żadna terapia. Tak opowiadała mi o tym Wiesława Wilczek. Myśmy miały taki zeszyt, którym prowadziłyśmy dzieci chore na anemię. Kiedyś tam uznała pani doktor, że założymy taki zeszyt i będziemy w nim te dzieci umieszczać. Chyba nie miała też do czynienia z tym do tej pory i to ją trochę intrygowało, a jednocześnie dziwiło, dlaczego nie daje się leczyć. Te same dzieci były wyraźnie szczuplejsze od rówieśników. Osowiałe, miały podkrążone oczy i wiele niespecyficznych objawów nie pasujących do żadnej z chorób znanych ówczesnej medycynie dziecięcej w Polsce. I jeszcze raz pielęgniarka szopienickich dzieci Wiesława Wilczek. To nie można powiedzieć, że wszystkie wyglądały tak samo i wszystkie można było porównać, bo część z tych dzieci miała anemię, część miała bóle brzucha, część miała na przykład taki kaczy chud, część miała rąbek taki ciemny między zębami a dziąsłami. Część jednak była upośledzonych trochę, dlatego na tym terenie od lat była szkoła specjalna dla dzieci. Czy coś łączyło te tajemnicze objawy? Bardzo długo nikt nie szukał ich wspólnego mianownika. Jednocześnie wszyscy wiedzieli, że księżycowy krajobraz Szopienic ciężka, dusząca mgła i srebrzysty pył, który pokrywał wszystko cieniutką warstwą to zasługa huty. Mama mówiła zamknij okno, bo blajowa kupcie. Myśmy żyli w tych familokach pełnym dymu, wyziewów, po prostu hutniczych wyziewów. Coś bardzo złego wisiało w powietrzu. I choć nie mówiono co, to każdy doskonale wiedział, że nie służy roślinom ani zwierzętom. Mówi biolożka z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Aleksandra Nadgórska-Socha. Przecież mówiło się, że w Szopienicach nie było kotów, nie było psów. Albo jeśli się nawet pojawiały, to żyły stosunkowo krótko w dzielnicy z w e, Na przykład. Kilka tygodni pies. Najgorzej było nocami. Wtedy całe Szopienice, bez względu na porę roku, zamykały okna. Bo przy otwartych nie dało się wytrzymać. Ponownie Jolanta Ostrowska. I ten kurzno, przecież ja to mam na języku wszyscy tak... No to no jak myśmy już tu mieszkali, no, no to no po prostu tak było, no i się z tym żyło. No jedynie co wieczorem naprawdę się nie dało otworzyć okna, dlatego że, że huta, jak tak mówili, że wypuszcza wszystko, w nocy nie widać, no że tak filtry tam nie działały. Zresztą przy, przy tych filtrach jak tam mówili, no to jest mniejsze tam jakieś wydobycie, no nie wiem jak to tam nazwać fachowo, że to się nie opłaca. Także lepiej te filtry było zdjąć, nikt nie widzi, że zdjęte, no tylko później myśmy to czuli, nie? Że... Zdejmowanie filtrów z kominów huty pozwalało przyspieszyć produkcję i nadgonić opóźnienia w planie. A plan był najważniejszy. Tymczasem do skutków ubocznych działania huty wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. We wrześniu 1974 roku te z pozoru niepowiązane okoliczności zaczęły się układać w całość. Pamiętacie, jak wspominałam, że ta historia ma trzy ważne bohaterki? Pora przedstawić tę trzecią. Nazywała się Bożena Hager-Małecka i była wojewódzką konsultantką do spraw pediatrii. Kilkuletni chłopiec, pacjent dr Wadowskiej-Król, wielokrotnie trafiał do niej do szpitala w Zabrzu. Wreszcie wiedziała dlaczego. Nie było czasu do stracenia, więc natychmiast ruszyła do Dąbrówki Małej. Tak opowiadała mi o tym pielęgniarka szopienickich dzieci Wiesława Wilczek do nas. Przyjechała pani profesor Hager-Małecka, co było wielkim wydarzeniem, bo to się nie zdarza. I w gabinecie przekazała pani doktor, że dziecko przez nią skierowane ma złe wyniki, ma ołowice i poprosiła o zrobienie kilku badań z okolicy tych dzieci, właśnie w kierunku ołowicy. Byłyście zaskoczone? Bardzo. I nic dziwnego. Do czasu przybycia profesor Hager-Małeckiej do Szopienic ołowice uważano w Polsce za chorobę zawodową hutników, którzy na co dzień bezpośrednio stykają się z metalami ciężkimi. To, że wykryto ją u dzieci, zmieniało wszystko. Profesor Bożena Hager-Małecka odnalazła brakujący element tej układanki. Podczas Międzynarodowej Konferencji Pediatrycznej w Szwajcarii Usłyszała, że na ołowice zapadać mogły także dzieci mieszkające nieopodal huty. Nagle wszystko nabrało sensu. Dopiero teraz okazało się, co było prawdziwym zagrożeniem. To mogło zwiastować polityczne trzęsienie ziemi, dlatego nikt nie mógł mówić o tym głośno. Ujawnienie, że huta nie tylko karmi, ale też truje robotników i ich rodziny, uderzało w samo serce socjalistycznej ideologii. Czy ktoś odważy się sprzeciwić władzy? Kto przerwie zmowę milczenia i ujawni prawdę? Jakie konsekwencje poniosą ci, którzy odważą się sprzeciwić systemowi? Dowiecie się w kolejnym odcinku podcastu Ołowiane Dzieci. Prawdziwa historia. Zapraszam, Anna Kowalczyk.